Portal konstancin.com przedstawia Historia okolic Konstancina Jeziorny Tekst Paweł Komosa Adaptacja audio Bartek Biedrzycki Słoń bojowy, a początki Cieciszewa i obór, czyli jak powstała wieża szachowa. Zamieszczony na stronie wirtualnego Muzeum Konstancina akt lokacji Woli Cieciszewskiej cieszył się dużą popularnością. Stąd Dzisiejsza audycja z owym tajemniczym tytułem, który jak się okaże, ma wiele wspólnego z terenem obecnego Konstancina. O ile wspomniana lokacja nie dotyczyła Cieciszewa tylko innej, obecnie już nieistniejącej wsi, zaś udokumentowana historia Cieciszewa w roku 1363 liczyła już ponad 100 lat, to istotną postacią jest rycerz, któremu książę Siemowit zezwolił na założenie na prawie niemieckim wioski w lesie obok Cieciszewa, jak ujęto to w akcie lokacji. Rycerzem tym był Stanisław Pieszchała, wywodzący się z Turowic nieopodal Czerska, stanowiącego siedzibę rodu. Postać dziś zapomniana, a dla okolic Konstancina będąca protoplastą, takim jak hrabia Witold Skórzewski dla letniska. Stanisław w roku 1350 był podstolim czerskim i posiadał Cieciszew, dawną warownię strzegącą szlaku handlowego należącą uprzednio do książąt mazowieckich. Przypomnijmy, że w owym czasie Mazowsze nie wchodziło w skład Królestwa Polskiego. Podzielone było na księstwa Płockie, Rawskie i Czerskie. Księstwo Czerskie dopiero w roku 1351 złożyło hołd lenny królowi Polski Kazimierzowi Wielkiemu, lecz wciąż pozostawało niezależnym państwem z własnymi prawami, prowadzącym własną politykę. Stanisław Cieciszewa brał w niej czynny udział. Wymieniany jest jako Świadek sądów sprawowanych przez księcia Siemowita oraz czynionych przez niego nadań. 25 czerwca 1363 roku książę zezwolił mu na założenie obok grodu wsi, zwalniając z licznych obowiązujących dotąd powinności. W ten sposób Pieszchałowie rozpoczęli na okolicznych ziemiach proces znany z lekcji historii jako kolonizacja na prawie niemieckim. Ród pierzchałów pieczętował się właśnie zagadkowym herbem – wieży szachowej. Tu musimy cofnąć się do czasów starożytnych, gdzie jedną z ważniejszych jednostek bojowych były słonie, uzbrojone w wieżyczki, stanowiące oparcie dla uczników. Słonie takie zwano w języku indoeuropejskim rokh. Stąd też słowem takim nazwano figurę słonia bojowego w szachach, grze wynalezionej w Indiach. Szachy pojawiły się w średniowiecznej Europie początkowo jako kunsztownie zdobione cacka. Od czasów Karola Wielkiego gra stawała się coraz bardziej popularna i rzemieślnicy europejscy sami usiłowali wykonywać figury i plansze. Wykonanie rokcha, małej figurki stojącego na podstawie słonia z wieżą bojową, sprawiało z uwagi na ówczesny poziom europejskiego rzemiosła olbrzymie trudności. Stąd podstawę figurki wydłużono, a początkowo w górnym elemencie powstałej w ten sposób wieży zamieszczano dwa wąsy symbolizujące kły słonia. W ten sposób narodziła się wieża szachowa, zwana nadal początkowo rochem, a wiele europejskich rodów zaczęło herbu takiego używać, a w ich nazwiskach pozostał ten sam źródłosłów. Rokaberti z Aragonii, Rochefort z Francji czy von Rochlitzowie z Cesarstwa. A na ziemiach polskich był to ród Pieszchałów wel Roch, bo pod oboma tymi nazwami są znani. Wiemy już skąd pochodzi słowo roch, zaś słowo pierzchała wywozi się od staropolskiego słowa piszchać, związanego z zapalczywością. Piszchałą opisowano osobę porywczą, z czasem słowo to zlało się w jedno ze słowem pieszchać. Powróćmy więc do rodu pierzchałów z sturowic, do którego należał Stanisław Cieciszewa, używający herbu roch. W owym czasie określenie nazwy miejscowości oznaczało także ziemię jej przynależne. Stanisławowy Cieciszew zaczynał się zapewnie u granic Brzeźc. Granica wiodła lasem w kierunku Chylic, aż do rzeki Jeziory, gdzie leżał Skolimów. Następnie wzdłuż rzeki, aż do ziem Chabdzińskich, gdzie w ówczesnym Chabdzinie siedział ród ciołków z Rozniszewa. Następnie granica, zapewne w pobliżu obecnej wsi Gasy, kierowała się w kierunku Wisły, której przebieg w owym czasie był nieco inny. I gdzieś w pobliżu Dudy i obocnego Karczewa, brzegiem rzeki biegła w kierunku Cieciszewskiego Grodu. Jak widać, był to teren w znacznej części stanowiący obecnie teren gminy Konstancin Jeziorna. W roku 1399 podziału tych ziem dokonał Mroczek bądź Mrocisław z Cieciszewa, potomek Stanisława Pieszchały, zapewne późniejszy Cześnik Czerski. Ziemie zostały rozdzielone z bratem lub synem Mroczka, noszącym również imię Stanisław, określanym w tym dokumencie jako Stanisław Sturowic. Zapewne nie dowiemy się nigdy, czy był on synem czy też wnukiem Stanisława Pierzchała. Mroczek Pieszchała z Cieciszewa wziął część leżącą na południe od wyznaczonej granicy, biegnącej wzdłuż obecnej drogi prowadzącej z Łyczyna do pomnika Powstania Styczniowego. Następnie, wzdłuż zakładu SGGW w Goździach, ku grobli w kierunku obecnej wsi Łęg i ku obocnemu Chabdzinowi. Wiek XV przynosi nam nową pisownię w średniowiecznym nazewnictwie. Wymieniani w dokumentach rycerze zaczynają być określani od ziem, które posiadają. Jeszcze do XVI wieku proces ten jest płynny, bowiem zdarza się, że trzech braci nosić może różne nazwiska od swych majątków. Później jednak ustala się. W przypadku okolic Konstancina następuje to już w połowie XV wieku. Potomkowie Mroczka-Pieszchały zwać się zaczynają Cieciszewskimi, herbu roch, a z czasem używać będą jego odmiany o nazwie kolumna. Potomkowie Stanisława Sturowic, który wziął ziemię na północ od Cieciszewa, przyjmą nazwę od jego siedziby rodowej, której nazwa pojawia się po raz pierwszy w roku 1407, gdy jej właściciel określony zostaje jako Stanisław Piszchała z Obór. I tak od słonia bojowego z Indii doszliśmy do rodu, którego przedstawiciele zwać się będą oborskimi.